Mam na imię Marek Mieszkam w Żorach na Śląsku Nie zawsze w moim życiu było tak Żebym chciał o sobie opowiadać Był taki czas, kiedy, kiedy w moim życiu było wiele nałogów Kiedy grzech gościł każdego dnia Powiem nawet gorzej Kiedyś Kościół określał takie osoby gorszycielami myślę, że nie tylko w swoim życiu, ale w życiu ludzi, którzy mnie otaczali, powodowałem to, że skłaniali się do grzechu. Więc nic nie wskazywało w tamtym czasie, żebym Pan Bóg mógł zadziałać w moim życiu i tak, tak je zmienić, odmienić. Krzyciłem też w swoim małżeństwie, a może przede wszystkim nie zaprosiłem Pana Boga do Niego, myślę, że świadomość tego, że Chrystus w dniu naszego ślubu jest z nami i od tej chwili w sakramencie małżeństwa zagościł, tej świadomości nie było ani u mnie, ani u mojej żony myśleliśmy, że szczęście, które nas otaczało, to jest nasze dzieło, a tak naprawdę to Pan Bóg błogosławił nie byliśmy tego świadomi, ale też dlatego doszliśmy do momentu, kiedy pojawił się kryzys. Tak jak wspominałem w tym moim życiu, nie zawsze potrafiłem należycie rozeznać prawdę od fałszu. Sam często wyśmiewałem się z osób, które okazywały swoją religijność godziłem w swój własny sakrament małżeństwa i w inne uważałem, że wierność to puste słowa nie stroniłem od alkoholu ale przed czas, kiedy Bóg upomniał się o to wszystko kiedy dopuścił do mojego cierpienia wcześniej do cierpienia mojej małżonki i kiedy mnie przywołał do siebie jestem tym budowlańcem pracowałem w różnych miejscach były też delegacje starzyło się wtedy że pracowałem w okolicach żywca w pobliżu sanktuarium w Rychwałdzie oczywiście nie po drodze mi było wstąpić tam chociaż przejeżdżałem samochodem prawie codziennie ale w momencie kiedy Pan Bóg Zapukał do moich drzwi, kiedy usłyszałem, że czeka na mnie. Wiedziałem, gdzie się udać. I tam, za pośrednictwem Matki Bożej, wiedziałem, że muszę się zwrócić do Jezusa. Nie wiedziałem jeszcze, jak to zrobić. Nie wiedziałem, że tak prosto i wspaniale poprzez sakrament pokuty. Ale dowiedziałem się. Cały tydzień trwało to, kiedy chodziłem po kościoła, nie mogąc wejść do środka. W pierwszym przedsionku, potem gdzieś modlitwa w ostatniej ławce. Potem spotkałem księdza, który powiedział mi, że to właśnie sakrament pokuty może mi uratować moje życie wieczne. Pamiętam kiedy to napotkany ksiądz, notabene przebywający na rekolekcjach z grupą oazową, nakreślił mi słowami wyobrażenie o moim sercu o mojej duszy, która płonie a ze względu, że nie jestem pojednany z Chrystusem moja dusza jest otoczona wysokim murem jakby miasto, które trawi pożar a Jezus nie może wejść do środka, żeby go ugasić i wtedy zrozumiałem, że muszę to zrobić muszę się po raz pierwszy w życiu tak naprawdę Wyspowiadać. Oczywiście polecono mi, jakby nie mogło być, Pan Bóg czuwał nad wszystkim. Wspaniałą osobę, ojca Bogdana, Franciszkanina z Rychwałdu. Do dziś mojego kierownika duchowego. No i tak pierwszy raz w życiu się naprawdę wyspowiadałem. A potem to potoczyło się już szybko i od tamtej chwili to tylko same cuda wydarzają się w moim życiu. Owszem, w tym czasie, kiedy nie wiedziałem, że powinienem kroczyć drogą do Boga, kiedy moje sumienie chorowało, tak by można było to nazwać, robiłem wiele krzywd mojej żonie, która trwała w tym czasie, spędzała czas na modlitwach. Dziś wiem, że w te modlitwy również Włączała się rodzina, znajomi. Teraz, bo, bo po tylu latach, dowiaduję się, że osoby, które ledwo co mnie znały, również modliły się w naszej intencji. O moje nawrócenie, o, o nasze pojednanie z żoną. Ale myślę, że Pan Bóg czuwa nad wszystkim i dlatego dopuszcza czasami do cierpienia. W moim przypadku kryzys małżeński był jak do tej pory błogosławiony w skutkach dlatego, że otworzyłem oczy zacząłem widzieć, otworzyłem uszy zacząłem słyszeć zacząłem poznawać, że wokół jest miłość Boga pamiętam moją pokutę Ewangelia Świętego Jana wtedy zrozumiałem, że każdy z tych słów które są tam zapisane są adresowane właśnie do mnie tak jakby między wierszami cały czas pojawiało się słowo Marek. I wtedy postanowiłem zostawić wszystko i pójść za nim. Oczywiście, jak to po ludzku, zawsze nie tak idealnie, nie do końca, ale postanowiłem zaufać. Moja żona wróciła, wróciła po czterech miesiącach, kiedy w zasadzie wszyscy stwierdzili, że nasze małżeństwo już się nie poukłada tak po ludzku nie było możliwości bo moje wcześniejsze zdrady pierwsza, druga kochanka i inne niemoralne zachowania potem mężczyzna w życiu mojej żony i wydawało się, że to już nie jest możliwe żebyśmy byli razem po ludzku nie do poskładania a jednak wróciła Oczywiście kolejna spowiedź u ojca Bogdana Podpowiedziała mi jak I żona wróciła Mieszkamy do dzisiaj razem Ale ten czas kryzysu, który żeśmy spędzili pod jednym dachem Był niełatwy Na początku to był rok To była próba, którą żona dała mi Na rok, żeby się przekonać o tym, że ja się naprawdę zmieniłem Że odmieniłem swoje życie Według niej, w jej ocenie, tej próby nie spełniłem i po tym roku musiałem opuścić dom. Wyprowadziłem się do teściowej, do mamy mojej żony. No, Teściowa mnie przyjęła i to, przyznam szczerze, wtedy poznałem, że kochać, no, uczyłem się kochać swoją żonę poprzez jej mamę. Nie było to łatwe. Skrzywdziłem jej córkę. Były dni, kiedy już od samego rana też się potrafiła wypominać mi te sytuacje, kiedy krzywdziłem jej córkę. Ale ona sama była poddana presji. Rodziny, znajomych, nieduża miejscowość, wiejska. Były sytuacje, kiedy wychodząc po zakupy musiała wysłuchiwać od znajomych, że trzymi obcego człowieka pod swoim dachem, że ten człowiek skrzywdził twoją córkę, a tego, tego trzymiesz pod dachem. Mimo wszystko to wytrzymała. Więc wszystko w moim życiu się przeobraża. Tak jak kiedyś wyobrażenie o teściowej, która nie wydawała mi się osobą przychylną, wręcz wrogą. Okazało się, że jest orędownikiem naszego małżeństwa. Że zabiega o nie. Wspólnie modliliśmy się. Otrzymałem od niej różaniec. Kobiecy, różowy. Ale mam go to dzisiaj. Wtedy nie wiedziałem jeszcze, co znaczy napis Meczugorie na odwrocie medalika. Dziś już wiem. Matka Boża po raz kolejny pomaga mi się jednoczyć z jej synem. I tym razem przez teściową. okazuje się, że w sposób cudowny przez różnego rodzaju sygnały właśnie przez Matkę Bożą wysyłane kiedy spotykam Matkę Bożą Fatimską w każdym kościele, w każdym zakątku i wszędzie mi przypomina o różańcu w końcu kiedyś od przyjaciela właśnie z Sycharu otrzymałem książeczkę Tajemnica Mszy Świętej z tej książeczki wypadła ulotka w biurze pielgrzymkowym który organizuje pielgrzymki do Medjugorje i słowa Jana Pawła II które były w zasadzie pierwszymi słowami na tej ulotce, że Medjugorje jest owocem i kontynuacją Fatimy zapragnąłem pojechać do Medjugorje, Twierdziłem, że Matka Boża tam czeka, no tak, ale wtedy kryzys małżeński, więc z kim pojadę no przecież nie z żoną, bo ona nie chce ze mną nigdzie podróżować nie chce przebywać ze mną pod jednym dachem więc pojadę z kimś z Sycharu. więc były próby naszej grupy żorskiej, były próby wyjazdu szerszą grupą. po tym już tylko z przyjacielem, pojedziemy. Tak jakoś Pan Bóg poukładał to wszystko, że w końcu dotarłem tam z żoną i z córką. Tak więc trafiliśmy do Matki Bożej w Meczłogorie. Mieliśmy tam trafić właśnie my, małżonkowie. Ja z żoną Basią, z córką Wiktorią. Matka Boża czekała. I przyspieszyła to wszystko, co miało się wydarzyć w naszym małżeństwie. Wprawdzie kryzys trwał, ale już potrafiliśmy wspólnie wyjeżdżać, czasami nawet rozmawiać. Ale kiedy dotarliśmy na miejsce Przyjechałem z wieloma intencjami, swoimi, powierzonymi. Zapomniałem o nich. Mogłem tylko poprosić o jedno. Matka Boża oczywiście czuwała, więc poprosiłem o znak dla mojej żony. I nic innego nie przychodziło mi do głowy. Czułem, że to jest potrzebne i nic innego nie przychodziło mi do głowy. O to poprosiłem Matkę Bożą. Nie zdążyliśmy wrócić do domu, ten znak moja żona otrzymała. Nosi go do dzisiaj. Myślę, że to przyspieszyło w naszym przypadku ta interwencja. Przyspieszyła fakt przełamania się żony i otwarcia na mnie. Wróciliśmy do siebie w wielu aspektach, aczkolwiek ten Proces uzdrawiania naszych relacji trwa. Ale po 3,5 roku nasze łoże małżeńskie znowu zaczęło być łożem małżeńskim. Zaczęliśmy wspólnie planować przyszłość, zaczęliśmy rozmawiać, zaczęliśmy wspólnie się modlić. Moja żona pojednała się z Chrystusem w sakramencie pojednania. Uczestniczymy oboje w sakramentach. Jesteśmy razem na Eucharystii. To są wspaniałe chwile. Nie wyobrażałem sobie, że tak szybko może się to zdarzyć po tak trudnym okresie, po takim głębokim kryzysie, który trwał prawie 6 lat, z czego 3,5 roku było bardzo trudne. Był to czas, kiedy nie mieszkaliśmy razem, kiedy pojawiały się inne osoby. Kiedy dochodziło do zdrady, kłamstwa. I Pan Bóg uzdrawia nas w ten sposób, że uzdrawia wszelkie dziedziny naszego życia. Kiedy wcześniej pracowałem i moje otoczenie w tej pracy, w, tej, w tym przedsiębiorstwie, w którym pracowałem, niejednokrotnie przyczyniało się do tego, że błądziłem musiałem dojrzeć do decyzji żeby zmienić tę pracę żeby zacząć na nowo dawałem sobie jeszcze szansę tam i próbowałem wytrzymać żyjąc uczciwie pracując uczciwie ale po prostu musiałem to zmienić nie było to możliwe a w moim życiu właśnie nie tylko w aspektach wierności małżeńskiej ale również w prostych, codziennych sytuacjach przed moim nawróceniem było różnie. Była kradzież, było kłamstwo, łapówkarstwo, obłuda. To wszystko się zdarzało. Teraz, kiedy próbuję inaczej iść przez życie, to nawet w aspekcie pracy, ciągle napotykam na różnego rodzaju pokusy a i trudności które mają mi pokazać i w taki sposób Pan Bóg uczy mnie jak to życie szlifować jak szlifować samego siebie aby prostować się w każdej dziedzinie nie tylko w domu nie tylko w małżeństwie ale i w pracy w swoim codziennym postępowaniu tak samo było z moimi nałogami Paliłem, piłem, może nawet nadużywałem alkoholu. Papierosy przyszły łatwo, trudniej było z alkoholem, który prawdopodobnie był już moim nałogiem. Ale dzisiaj obiecałem to Matce Bożej Jasnogórskiej, że w intencji mojego małżeństwa i wszystkich innych w trudnych sytuacjach życiowych Zostanę abstynentem już do końca moich dni. Nie było to łatwe. Początkowo byłem postrzegany jako osoba chora, bo nie wychylałem kieliszka, a zawsze wcześniej to robiłem. Tysiące razy odmawiałem, musiałem tłumaczyć. Czułem się, jakbym był intruzem, a przecież Chciałem żyć w przeźwości, tak normalnej rzeczy. Po roku te ataki ustały, chociaż pojawiają się ciągle. Zagrożenia są ciągle i w sytuacji, w której wydaje nam się, że już go nie ma, powraca ze zdwojoną siłą gdzieś z boku. Ale myślę, że prosząc Boga o wytrwanie, o, o te łaski otrzymuję otrzymuje, tak jak łaskę Wierności, kiedy ja, notoryczny zdradzacz, nie wyobrażałem sobie nawet jednego miesiąca życia w abstynencji seksualnej. Wytrzymałem 3,5 roku u boku żony, która mną gardziła w tym czasie. Z Bożą pomocą da się wszystko. Jeszcze o krzyżu. Czyli o Sycharze w Zaoczora w zasadzie to będzie o krzyżu. Właśnie tam pracując w okolicy Rychwałtu pracowałem dwa lata w tym miejscu. Przejeżdżałem obok drzewa, które rosło na wieździe, na ten plac budowy. I nigdy nie zauważyłem leżącego Chrystusa. On nie był wtedy ukrzyżowany, bo krzyż drewniany, który prawdopodobnie był przydrożnym krzyżem upamiętniającym śmierć Prawdopodobnie śmierć tragiczną. Chrystus leżał pod tym drzewem i ja go nikt zauważyłem nigdy, bo nigdy nie miałem okazji, czasu zatrzymać się w tym miejscu. I praktycznie, kiedy kończyłem tam pracę, to były ostatnie dni, świeżo po mojej pierwszej prawdziwej spowiedzi, po moim nawróceniu, znalazłem Chrystusa, który... Nie miał własnego krzyża. Od ojca Bogdana otrzymałem zdjęcie ukrzyżowanego Chrystusa, z któregoś z klasztorów, nawet sam nie wiem, nie wiem, gdzie to jest. Przyrównał tego Chrystusa do naszego małżeństwa, który jest tak strasznie poraniony i tak krwawi. Podniosłem tego Chrystusa i pomalowałem go na ten wzór właśnie naszego małżeństwa. Wszystkich małżeństw, trudnych sytuacjach, kiedy my naszymi grzechami wniesionymi w małżeństwo ranimy Chrystusa. Ale bez jego śmierci na krzyżu nie byłoby zbawienia i nie byłoby możliwych napraw relacji, uzdrowienia małżeństwa. Zrozumiałem też w moim życiu, że w moim życiu. nie tylko jest czas na uzdrowienie mnie samego i mojego małżeństwa, ale że za tym idzie coś więcej. Że skoro ja swoim postępowaniem nakłaniałem wielu do sytuacji, które godziły w ten sakrament, namawiałem ich do grzechu, to tym bardziej powinienem wspierać wszystkich, którzy chcą ratować swoje trudne małżeństwa, czy samych siebie w trudnych sytuacjach życiowych. I znowu Pan Bóg posłużył się moją żoną. Tak jak wtedy, kiedy ją otrzymałem w darze, kiedy pobłogosławił nam w sakramencie małżeństwa. Tak i teraz moja żona niby to przypadkiem, a nie przypadkiem zostawiła na stole artykuł, gdzie znalazłem sychar. Na początku nie myślałem, że to jest moja droga. Próbowałem w domowym kościele, ale tylko w pojedynkę. Ale z czasem przekonałem się, że Sychar to wspólnota właśnie dla mnie, być może w przyszłości dla naszego małżeństwa. Ale poza wiadomościami otrzymywanymi drogą internetową, poza wirtualnymi spotkaniami, rozmowami telefonicznymi, Potrzebowałem fizycznego kontaktu, czucia, że jestem we wspólnocie. To pragnienie było na tyle silne, że w końcu pojechałem do Warszawy na Skaryszewską, w końcu poznałem Andrzeja, w końcu zacząłem rozmawiać z księdzem Janem i w końcu zrozumiałem, że tutaj u nas na prowincji może też udałoby się stworzyć miejsce, w którym małżonkowie w trudnych sytuacjach mogliby się spotykać spotkałem oczywiście na wspaniałego księdza którego Pan Bóg wysłał. wtedy proboszcz zgodził się od razu bo akurat takiego proboszcza musiałem spotkać wtedy moim proboszczem akurat był ksiądz Kalisz zdecydował się od razu, że nam pomoże że nam mszę w intencji trudnych małżon małżonków bez problemu taką intencję możemy mieć i te będą się odbywały, że możemy się spotykać. Oczywiście na początku nie było to wiele osób. Zaczęło się, że była nas czwórka. Z czasem jednak okazało się, że przybywa nas i przenieśliśmy nasze spotkania do większego kościoła, kościoła dekanalnego w Żorach. No i od tej pory spotykamy się, a jest już to przeszło dwa lata, spotykamy się co miesiąc, każdym ostatnią sobotę miesiąca w kościele świętych Filipa i Jakuba w Żorach otrzymaliśmy wsparcie w postaci siostry Małgorzaty, która próbuje nam pomóc w tych trudnych sytuacjach. Próbuje od strony psychologicznej nieraz bardzo powikłanych i trudnych momentach życia, kiedy Trzeba tak po ludzku sobie podać rękę, porozmawiać. Mamy wspaniałego duszpasterza, księdza Marcina, który czuwa nad naszą duchowością. Jego świadectwo też jest potrzebne dla nas małżonków w kryzysie. On sam jest synem małżonków w kryzysie. I myślę, że dlatego Pan Bóg go tutaj pokierował. Dlatego rozumie naszą sytuację lepiej niż inni. W tej chwili na naszych spotkaniach jest nas coraz więcej i być może nie jest to powód do radości, bo to tylko pokazuje, że trudnych sytuacji, sytuacji małżonków w kryzysie jest coraz więcej. Ale tak naprawdę to wiemy, że za ścianami naszych domów, mieszkań rozgrywają się prawdziwe tragedie. Dzisiaj tendencja rozwodowa jest powszechna i akceptowana przez społeczeństwo. Dlatego im więcej nas przychodzi, to chyba powód do radości, że coraz więcej ludzi rozumie, że nie tędy droga. Idziemy pod wiatr. Nie jest nam łatwo. Nieraz za plecami słyszymy, że jesteśmy dinozaurami. Czujemy, że ktoś się wyśmiewa z naszej postawy. Że dochowanie wierności w dzisiejszych czasach to mrzonki, to, to nierealne, zwłaszcza w trudnych sytuacjach, kiedy trzeba samemu dźwigać ciężar małżeństwa kiedy trzeba dochowywać wierności na przekór wszystkiemu i wszystkim, nawet własnej rodzinie, znajomym. Ale są takie osoby. Udaje się. I nie jest nas wcale mało. Pan Bóg, mam nadzieję, ciągle czuwa nad nami, abyśmy w tych trudnych sytuacjach, nieraz w ogromnym cierpieniu, potrafili odnaleźć prawdziwą Jego miłość. Uczymy się, tutaj bardzo wiele korzystamy z pomocy siostry Małgorzaty, uczymy się, jak kochać w tych trudnych sytuacjach. Uczymy się, jak kochać pomimo odrzucenia. Jak dążyć do miłości bezwarunkowej w zasadzie miłości, którą może kochać tylko Bóg. Ale uczymy się tego. Wiemy, że w życiu czasami spotykamy na sytuacje, które nazywamy miłością, ale tak naprawdę nią nie są. To są różnego rodzaju uzależnienia, zauroczenia. To, co obserwujemy ciągle w mediach, to obserwujemy w pracy, w otoczeniu, moda na zdradę, na rozwody. To są sytuacje, które powodują, że nie jest łatwo, idzie się pod wiatr. To chowanie wierności w tej sytuacji, kiedy opuści żona lub mąż, jest bardzo trudne. I bez Bożej pomocy, bez trwania w łączności z Bogiem, jest to niemożliwe. Mój kryzys małżeński na pewno był poprzedzony kryzysem wiary. Ale dzisiaj dziękuję za ten kryzys. Gdyby nie te trudności, które mnie spotkały, gdyby nie cierpienie, którego tu znałem, na które Pan Bóg przyzwolił po to, żeby wydobyć coś lepszego, coś dobrego, nigdy nie poznałbym i nie otworzył się na Boga. Moje oczy by nie widziały, a uszy nie słyszały. W czasie naszego kryzysu, paradoksalnie, przeżywaliśmy w sposób inny niż do tej pory być może nie do końca właściwy, ale jednak w sposób wspaniały przeżywaliśmy nasz sakrament małżeństwa ta obrączka, którą noszę zwykły symbol a jednak tak ważny były sytuacje, kiedy chroniła mnie właśnie przed zdradą, kiedy raziła w oczy Dziś noszę ją z dumą. Były sytuacje, kiedy jej się wstydziłem i zdejmowałem, ją, nie zabierałem do pracy. Kiedy wychodziłem gdzieś, zostawiałem ją albo kryłem w kieszeni. Dziś noszę ją z dumą. Nie tak dawno moja żona również założyła swoją obrączkę. Były sytuacje... Nieoczekiwanych zwrotów w czasie naszego kryzysu. Wprawdzie trwała rozprawa rozwodowa, bo moja żona wniosła pozew o rozwód. I odbyły się dwie rozprawy. W tym czasie obchodziliśmy naszą dziesiątą rocznicę małżeństwa. Z uroczystą muszą, z rodziną w komplecie, jak nigdy dotąd. Zrozumiałem, że rocznica małżeństwa jest powodem do dumy i świętowania. Przeżywaliśmy naszą jedenastą rocznicę małżeństwa i każda nasza rocznica w tym kryzysie była coraz lepsza. Moja żona uczestniczyła w tych Eucharystii, jak była. Wcześniej to różnie bywało. Nawet nie przyszło mi do głowy o tym, żebyśmy mogli w tej intencji poprosić o sprawowanie Eucharystii. Jak wspomniałem, były rozprawy rozwodowe I wydawało się niemożliwym, że mogę się wybronić Bo w zasadzie były sytuacje, które dawały wyraźnie argumenty mojej żonie O tym, że jednak może uzyskać rozwód A co najmniej doprowadzić do sytuacji, kiedy, kiedy będziemy w formalnej separacji Ale już byłem w Sycharze, wiedziałem, że rozwód jest złem nie wiedziałem jak się przeciwstawić, pytałem, konsultowałem i wprawdzie wiedziałem, że najważniejszą sprawą to jest to właśnie, że Chrystus nie po to umarł na krzyżu, żebym ja się godził na takie zło. To próbowałem jeszcze innymi metodami, bo i rozmowa z prawnikiem, z psychologiem, żeby uzasadnić tę swoją decyzję. Pamiętam, że wymieniłem cztery rzeczy, które nie pozwalają mi na to, żebym się zgodził na rozwód. Po pierwsze, bardzo kocham moją żonę. Po drugie, widzę możliwości na to, żebyśmy odnowili nasze relacje, naprawili. Po trzecie, nasze dziecko, które wymaga opieki i na pewno w pełnej rodzinie będzie rozwijało się najlepiej. A po czwarte i najważniejsze, to właśnie to, że Jestem osobą wierzącą, wierzę w Jezusa Chrystusa i nie godzę się na to zło, jakim jest rozwód. Oczywiście, jak zwykle, napotkałem na opór. Świecki sąd nie chciał nawet zaprotokołować. Dopiero za trzecim razem, kiedy poprosiłem wyraźnie o zaprotokołowanie tych słów, zostały zapisane w protokole. A druga sprawa była już łagodniejsza. Modliłem się jeszcze w korytarzu za panią sędzinę. Prosiłem o sprawiedliwy wyrok prosiłem Ducha Świętego, aby w taki sposób zadziałał, chociaż nie miałem pewności, czy jest to osoba wierząca. Żeby ten wyrok był sprawiedliwy. Nie po mojej myśli. Żeby był po prostu sprawiedliwy. Myślałem, że to będzie odroczenie naszej sprawy, bo taka była sentencja badania w RODK. Ale okazało się, że pozew został odrzucony. Czyli Pan punkt znowu poszedł jeszcze dalej niż ja sobie wyobrażałem. Moja żona przyjęła to z trudem wtedy, bo naprawdę była w trudnej sytuacji emocjonalnej, ale przyjęła to. Nie złożyła apelacji, nie odwołała się i jesteśmy razem. Między naszymi rozprawami rozwodowymi paradoksalnie potrafiliśmy wspólnie wyjeżdżać na urlop, rozmawiać, cieszyć się. W trakcie trwania naszego kryzysu odkryłem na nowo, że jestem ojcem. Kiedy wcześniej było mi obojętne, jakie są moje relacje z córką, kiedy je utraciłem w zasadzie, nie rozumiałem czym, co znaczy być ojcem, to w sytuacji właśnie kryzysu zrozumiałem, że moje miejsce jest nie tylko obogrzone, ale. Powinienem być prawdziwym ojcem dla naszej córki. Odkryłem radość bycia ojcem. Spędzałem wiele czasu z moją córką, odkrywając właśnie te radości, tę więź, którą łączy ojca z dzieckiem. Utraciłem to, ale dostałem to jeszcze raz zupełnie nowe. Tak samo jak i nowe doznania, które... Pojawiają się w małżeństwie, w naszej rodzinie. Nowe relacje. Wszystko, co Pan Bóg tworzy, jest nowym. Tak jak i uzdrawianie naszych relacji rodzinnych, małżeńskich. Tak jak nigdy wcześniej nie przeżywaliśmy wspólnej modlitwy rodzinnej. Teraz próbujemy ją wnieść w nasze życie. Tak jak wspólne czytanie Biblii, tak jak Wspólną, wspólny pacierz wieczorem z naszą córką.